Otwórzmy proszę psalm 95. Ten psalm zaczyna się takim słowem zachęty, które u nas w naszym języku różnie jest tłumaczone. Pójdźcie, chodźcie. Można by je przetłumaczyć: ruszcie się. Chodźcie. Śpiewajmy Jachwę. Wykrzykujmy. Radośnie skalę naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z chwałą. Radośnie śpiewajmy Mu psalmy. Jachwę bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bożkami. W Jego rękach są głębiny ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, ruszcie się, oddajmy pokłon i padnijmy przed Nim, klęknijmy przed Jachwę, naszym Stwórcą.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 z pieśnią, z radością, z uniżeniem, przyjdźmy przed Jego oblicze. Cieszymy się, że widzimy siebie wzajemnie, że możemy się uścisnąć, porozmawiać, ale przede wszystkim jesteśmy tutaj ze względu na naszego Boga, który jest skałą naszego zbawienia. Na Nim opiera się nasze zbawienie. On jest naszym zbawicielem i On jest wielkim Bogiem. Godnym byśmy czcili Go ze wszystkich sił, z całego serca i z całej duszy. Nie na pół gwizdka, nie byle jak, nie aby aby, ale nasz Bóg jest Bogiem wielkim, godnym wielkiej, Chwały. Jest naszym Stwórcą, jest naszym Zbawieniem, jest naszym Pasterzem, a my jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy ludem Jego pastwiska, owcami Jego rąk. On sam i dzisiaj chce położyć na nas swoje ręce jako dobry Pasterz, jako dobry Bóg. Przyjdźmy do Niego, módlmy się do Niego, uwielbiajmy Go, i niechaj Jego Święty Duch dotyka naszych serc, pracuje w naszych sercach, objawia nam więcej z naszego Boga. Upodabnia nas do Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, w którego imieniu do Niego się zbliżamy. Powstańmy proszę do modlitwy. Drogi Ojcze nasz, wielki Boże, Stwórco nieba i ziemi, skało naszego zbawienia, Pasterzu, modlimy się dzisiaj do Ciebie, prosząc, byś pomógł nam przyjść przed Twoje oblicze z radością Twego Ducha, z pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie, z Twoim pokrzepieniem i Twoim posileniem i Twoją zachętą. Pomóż nam zwrócić nasz wzrok na Ciebie, nasze duchowe oczy otworzyć, aby uniżyć się przed wielkością Twojego majestatu aby oddać Ci należną cześć i chwałę, śpiewać pieśni, wkładając nasze serca w każde słowo, zanosząc nasze modlitwy do Ciebie, podnosząc nasze głosy i w cichości naszych serc, wywyższając Ciebie, podziwiając Ciebie, dziękując Ci za rozliczne Twe łaski i błogosławieństwa. Prosimy, wesprzyj nas Twym Świętym Duchem, Zachęcasz nas, byśmy przyszli i byśmy radowali się Tobą. Splisz się ku nam, Ojcze. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez którego to zbawienie zapowiadane wykonałeś, przez którego mamy przystęp do Ciebie, do samego miejsca najświętszego. Pomóż nam dzisiaj. Skorzystać z tego zaproszenia, z tej zachęty. Pomóż nam dzisiaj doświadczyć Twojej żywej, pełnej mocy, pełnej łaski obecności na tym miejscu. Modlimy się o to w tym świętym imieniu Twojego Syna, naszego Pana, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen.